Serdecznie witamy dzisiaj w podcaście samochodowo-wyścigowo-torowym, czyli ja i mój kuzyn. No i jeszcze jeden kuzaj, będziemy mówić o samochodach, o wyścigach. No i będziemy też troszeczkę mówić o przeszłości, jak to drzewiej było, czyli zapraszamy na bardzo interesujący, ciekawy i szybki, szybki podcast o szybkich samochodach. No i w tle piękne, rozebrane dziewczyny na torze. No oczywiście nie do końca rozebrane, ale takie, tak jak można być rozebrane, czyli dekolcik, te de sprawy i słońce, i gorąco, i szybkie samochody. Zapraszamy. Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko dla orłów. Nie tylko dla orłów. Trochę inny rach. To podcast nie tylko dla orłów. mówi, że jechał za nim i wiedział, że go przejdzie musiał jechać za nim i go przejść dopiero na ostatnim kółku bo jakby to zrobił wcześniej to tamtym go znowu przejdzie z powrotem serdecznie witamy, czyli dzisiaj razem z moim szacownym kuzynem znajdujemy się tam gdzie znajdow znajdowywaliśmy się Kurczę, 15. 15 chyba ostatni raz, nie wiem, z 15 lat temu, nie? 15, 20 lat temu no ja byłem 2 lata temu, no. tylko chwilę no. no ale tak razem powiedzmy, nie? ale tor się nie zmienił, wspomnienia wracają. Wspomnienia wspomnienia wracają, eee, wspomnienia także e, ludzi, którzy nas tutaj ściągnęli, czyli twój, że tak powiem, świętej Fajęci ojciec, mój wuja i świętej Fajęci Mietas, nie? Właśnie, mówię Mietas, też, no, też święty. Mietas. No. To mój no. Mietek. Czyli, czyli... To był chyba lewa ręka Automobil Klubu Śląskiego. Śląskiego, tak. A Wojtek e, wszelkiego typu pasjonat samochodów, ale też przypominamy. Przypominamy, że. Kurczę, były rajdowiec. Były rajdowiec, i pamiętam jak z, z Twoją matką podjeżdżał do mnie do przedszkola. Yy, co to był? To był ten. Yy, Fort, yy, Fort. Taunus. Fort Taunus chyba taki. Taki, taki stary z białym dachem? Czy starym taki stary z białym dachem, właśnie. I to wtedy był szyk to w ja Poznaniu. Tego pamiętam, tego tak, Taunusa. to był rok 1976 mniej więcej, gdzieś tak. No i od tego się pewnie zaczęła Pasio, pasjonacja pasjonowanie, się, pasjonowanie się Wojtasa samochodami ale dzisiaj y, duchy tych dwóch starszych panów niestety już y, świętej pamięci, świę... ale ściągnęli nas tutaj ściągnęli nas tutaj no i ja i ty ty ojcem niedługo ja ojcem też pewnie może nie niedługo było. ale nie wiadomo dokładnie kiedy i pewnie z naszymi dzieciarami będziemy tu za jakiś czas przychodzić. Na ten sam zakręt. Na ten sam zakręt. Między zakręt mniej więcej 4 a 5 albo 5 a 6, bo tak. nie wiem dokładnie. Najbardziej no. widowiskowy. Fragment dużo się no. dzieje, dużo wypadków. Pamiętam zawsze najlepiej jak było mokro, to wtedy było no. się działo najwięcej. Wartburgi. Tak. Ale przypomnijmy, że nas, za fiaki. naszych czasów jeździły maluchy z trabantami razem. Tak, ja tak. z DDR-u zaciąg był, no. bardzo wielu zawodników przyjeżdżało. No. Chyba w Artburgi też były, ale nie no. wiem. Jest A w tej chwili właśnie przyjeżdżają koło nas Kia Lotus Cup. No. 12 aut, niestety za safety car'em po jakimś małym wypadku. No, było około 20, ale się rozczaskało trochę. Widzimy tutaj trzy auta vip tak zwane, na trzech ostatnich miejscach. No, na dwóch ostatnich miejscach. To śmigają. To podobno w tym ostatnim wypolskim jedzie Pudzian, w przedostatnim jedzie Tomasz Kamel, a w, przed, w przedostatnim jedzie yy, Szaranowicz. Szaranowicz zastąpiony w ostatnim momencie przez pana, yy, przez pana tego drugiego, jak on się nazywa. jeszcze starszy. Yy. Ten, ten Spakowski. Spakowski, Spakowski bo, bo Szaranowicz wtedy nie mógł, bo musiał komentować skoki. Dobrze jechał. Ładnie chodzi a idziemy tu w te? no idziemy tutaj w Padok? No. Czy co to jest? Tor, tor Poznań ma już ze 30 lat co najmniej ale to ja nie pamiętam to ty opowiadaj o historię jak powstał e Możesz tor Poznań powstał gdzieś w połowie lat 70 i na bazie pasa startowego który wtedy był no i nie pamiętam dokładnie kto ale wymyślili no ja nie pamiętam, ja no. byłem za młody berliński Mitsubishi Lancer Zjeżdżać. Evo 7 Tor On powstał 8, w połowie lat 70. No i gdzieś tak właśnie pod koniec lat 70. tutaj razem z Twoim wujem i z wujem Mietasem, który, który jak już wspomnieliśmy był lewą ręką automobil klubu śląskiego. Tam możemy iść, nie? Zobaczyć Zaraz tor, trybuny. Automobil klubu Śląskiego. I wtedy, kurde, to były samochody wtedy. Golf, dwójka, przerobiony, polepione plastrami światła. Yy, jakaś reklama autobusu klubu Śląskiego, jedna nie, jedyna tak. reklama, nie wiem, CPN-u. Prywatnego sponsora, może no. czasem, ale to raczej no. rzadko. Takie o co na opony dał. No. I to, i Polonezy to... jeździły? Polonezy, no ty właśnie, właśnie jedzie Polonez, zobacz, nie? Ale Jeździ... Polonezy jeździły, mówisz? No Bublewicz jeździł, nie? Jeździ, jakiś Polonez jeździł. Na pewno jeździł nie, pan. Na... Przypomnij sobie, jak jeździł jako taki safety car, właśnie Polonez, taki bardzo mocno obniżony. Aha. Potem zastąpiony przez tego legendarnego 911, małego, takiego Aha. starego, co tam 60 któryś rok teraz Aha. stoi w muzeum. Ale mhm. wcześniej jeździł Polonez, na pewno jakieś Polonez jeździły na tych, no. na tych naszych tutaj wyścigach. Dobrze, yy, wybierasz się, wybierasz się za, na Hockenheim kiedy? 25, 6, coś takiego lipiec, czyli lipiec. zostały dwa miesiące. Dwa miesiące, a dwa dzisiaj miesiące jesteśmy... do spełnienia takich gdzieś innych marzeń w sumie. Dziesięcy przepraszam, bo... No bo zawsze marzyłem, żeby na formule być. Kiedyś mm. pojechaliśmy z kolegą na formułę, niestety po drodze... Tam już nie idziemy co woli z nie. nie, nie. O, o złośliwy losie zepsuło nam się auto i dojechaliśmy na siedem ostatnich okrążeń. A teraz jedziemy na pełny weekend z kwalifikacjami, ze wszystkim co się dzieje przed. Zobaczymy jak tam Kubica. Kubica się rozwija, jeździ coraz lepiej. Dzisiaj kwalifikacje o 14 zresztą do Grand Prix tak. Turcji. Eee, ile kosztuje taki... Yy... Wyjazd niestety jest dość drogi, dlatego, że najtańsze bilety, które rozchodzą się w pierwszej kolejności, przy okazji informacja, że najtańsze bilety, jakie znalazłem na stronie gpracetickets.pl albo com. Robimy teraz zdjęcie Forda Focusa, www.autosportskala.cs. Aha, no. Dzisiejsze wyścigi to jest e, takie demoludy, można to powiedzieć, bo Polacy, Czesi, Słowacy, Węgrzy, właśnie puchar e, Kia Cup to jest e, międzynarodowa ob obstawa. Ale przed chwilą przed chwilą jeździły samochody, no takie prawdziwe wyścigowy Ferrari, Salimy, e, e, Lotusy, McLareny, wszystko tutaj jeździło. Pewnie takiego drugiego sortu jakiś McLaren, ale porobiony, ładnie, obklejony, obniżony po prostu taki, no, zrobiony na wyścigowe i w zasadzie wszystkie takie fury GT, GT3 w zasadzie można powiedzieć, wszystko to tutaj jeździło przed Kia Cup Kia Cup dzisiaj ma dwa wyścigi um, i pierwszy wyścig taki, który ustawia jakby kolejność a drugi już jest o, o, o punkty tak to wszystko wygląda, ratownik przejechał jakieś były właśnie wypadki w związku z Kiją wiadomo tych samochodów, 20 na starcie st startuje, wszystkie samochody są takie same wszystkie samochody są takie same i, i, chyba, i się chyba, dzieje Przepraszam, chyba ruszyła klasa tak? Kia z powrotem chyba safety no. car zjechał, bo słyszałem, że coś głośniej się działo To, chyba, no. to oby, tutaj, oby, no. oby żeby zaczęło no. coś się dziać, wracając do formuły 1 Gp tickets p albo kom, naprawdę duże no. różnice w cenach, najtańsza, najtańsza strona jaką znalazłem, bilety zaczynają się od 99 euro wy wyprzedają się natychmiast ja po jakimś czasie najtańsze bilety, jakie złapałem, to 200 euro i to jest, to jest weekendowy, czyli możemy oglądać i kwalifikacje, i wyścig, i też, czego na pewno nie wszyscy mm -hmm. wiedzą, że to nie jest niedziela niedzielę, tylko wyścig jeden, Formuły 1, są tylko jeszcze no. również inne klasy, Porsche, jeżdżą tam Polacy, o, jadą właśnie nasze, no. przepraszam, muszę jakieś... Tak, właśnie, ja się pytałem Radka, dlaczego, pytałem się Radka, ale jadą, dobrze, mm, zobacz. O, i ktoś tam wyszedł na, na piachy. Pytałem się go o cenę, bo my tutaj na, dzisiaj akurat jest sobota i jest troszeczkę wyścigów, jutro jest więcej wyścigów, ale dzisiaj wjazdówka 30 złotych. 30 za auto i z dwoma osobami w środku. Tak, i jeszcze dostaliśmy wyściówkę. Jaką wyściówkę? No taką plakietkę, że taką możemy ładnie. wjechać. Tak. No. E, tak. i... I za to mogliśmy sobie, co przez to, że tutaj organizacji jakiejkolwiek brak zasadniczo, mogliśmy sobie chodzić, gdzie nam się chciało i chodziliśmy jako goście VIP, sami sobie nadaliśmy ten tytuł, tak. chodziliśmy sobie po... Wszędzie. Y, właściwie wszędzie, po boksach, y, tam gdzie tylko fotoreporterzy tak. mogli wchodzić. Na szczęście mamy dwa profesjonalne obiektywy, wyglądamy dosyć dobrze, jesteśmy przystojni i młodzi, więc nikt nam nie zabronił. Ale no jednak jest to fajne, aczkolwiek niebezpieczne może trochę tak. w niektórych momentach. Można po prostu wejść do każdego boksu, każdy samochód dotknąć, klepnąć i... I to nie jest tak, że na formule 1 trzeba zapłacić 2,5 tysiąca, żeby w ogóle znaleźć się w tej strefie, nie mówiąc tak, już. Tak, bo dokładnie tyle trzeba tak, zapłacić, potwierdzam. Tak, to my tutaj za jedyne trzy dychy mogliśmy w zasadzie zrobić wszystko. Nawet Radek tutaj miał zdjęcie z modelkami, które po prostu takie, takie hostessy, jakby troszeczkę skąpo ubrane, ale dzisiaj jest pogoda taka taka. Jest gorąco do to, to przecież nie chodzi o to, żeby kogoś tak, kusić. Tak. Myślę, że w ogóle albo dobrze, ubrałem bluzę tematyczną bluzę tak. z, z logiem Ferrari a trochę że Ferrari dzisiaj da, jeździło właśnie, tak, do, również, podejrzewam, że właśnie dlatego się wejście wszędzie, że jednak no, no widzą, ludzie poznają profesjonalistę tak. czy też hobbystę, amatora Tak, tak, tak. Ty masz, ty masz bluzę Ferrari ja mam bluzę Lotusa i, i też mam bieliznę z jednej ze znanej firmy samochodowej, no. ale o jadą a twój jest trzeci ale idą. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. I teraz ten no, zakręcimy. No. no. nie są to jakby tłumiki takie super wyścigowe. Nie, mało hałasu, mało, mało hałasu, takie pierdzitka trochę. Dla naszych pięknych czasów tego hałasu no. było zdecydowanie więcej. Aha. Zasada była taka, że im głośniej, tym tak. wolniej jechał zazwyczaj. Tak. Taka prawda była. Najgłośniej chyba hałasowały, że tak powiem, najgłośniej hałasowały, jak to brzmi, trabanty chyba, nie? Pamiętasz? No, możliwe. Ale ja pamiętam, zawsze pamiętam taką klasę open, w której nie wiem, chyba nie świętej pamięci pan z Morawiński, chyba cały czas Jeździł z Morawiński, tak. I on jeździł w tej klasie, zawsze miał najlepsze auto, no bo miał, miał no. dużo pieniędzy i pamiętamy właśnie, że te 15 lat temu jak byliśmy, to szpanem największym, którym on jeździł, to była Honda Civic, ja ją pamiętam. Taka, ta, ta, e... taka teraz pewnie jest 20-letnia, przepraszam. Ale, ale, ale, ale jeździła dzisiaj taka, nie? Tak, tak, tak. jeździła, właśnie to nam no. się przypomniało, to było no. i zawsze, zawsze pamiętam jak tu przychodziliśmy właśnie z no. tymi wspomnianymi w świę... w świętej pamięci wcześniej. To zawsze się szło szukać, gdzie stoi Smorawiński, żeby zobaczyć mm. sobie te najlepsze auta, najfajniejsze. Później wiadomo, to były BMW, BMW trójki. pamiętam jak Smorawiński przyjeżdżał i mm. nie daj Bóg przyjechał jakiś tam inny Czech czy Słowak też z taką BMW i go tam objeżdżał. Pewnie, mm. pewnie nie było za przyjemnie, ale mm. to zawsze były najlepsze auta Smorawińskiego. Mm. No teraz tych aut jednak jest więcej, bo no. tutaj się kręcą naprawdę auta drogie, porządne. No. Pewnie tam, tak jak powiedział przed chwilą, powiedziałem, auto. że z demoludów w zasadzie wszyscy tutaj są, nie? Tak zwanych starych no demoludów. Są, no są, są, są. I naprawdę są fury, kurcze, dobre. I, i ferarki, i Salemy, i Lotusy, i, i różne inne. Naprawdę, naprawdę. To no jest taka, takie GT2, nie? GT3 to jest Porsche chyba, a GT2 to są wszystkie te fury. Nie wiem, czy pamiętasz, jak właśnie była klasa chyba do, do 700 i w niej startowały jest? właśnie maluchy i trabanty, nie? Ale nie wiem czy pamiętasz jak potem jeden gościu, nie pa... ale y, to z Poznania, nie pamiętam jak on się nazywał ale mam no. na końcu języka nie wiem o czym mówisz na razie, Słucham szwagierczak, na... a szwagierczak tak. no to legenda Policji legenda, się, e... poznańskich. i pamiętam do malucha założył silnik od motoru Hondy 650 i a, wycinał wszystkich, i objeżdżał. Wszystkich objeżdżał bo ten silnik ważył dwa razy mniej i a. miał dwa razy więcej koni no tak, zupełnie inna No motora. i wtedy pamiętam, nie liczyło się ile ma koni tylko ile ma pojemności. Pamiętam, założył silnik od A, motocykla i wszystkich objeżdżał dwa razy i potem niestety pamiętam, że to chyba ktoś mu, zmienili, ktoś to, mu pozmieniali. To że, że... 30 koni mu tak. zmienili, albo tam jakąś <grym> tak. inną klasę super mu zrobili. No ale zobacz, teraz te wszystkie Ferrarki, Salemy, wszystko mają tutaj. tutaj yy, głupie kije mówili, że mają yy, 180 koni, nie? i ten. Mm -hmm. A wtedy te maluchy ile mogły mieć? Z 50 koni? No więcej nie. No właśnie, i, i kurde, jakie no były zawody, to była, nie? No, startowało startowało 60-70 maluchów, no no, może nie tyle, nie? Ale, no, ale z 50, jeździło no. tego dużo, bo każdego dostać no. na to, żeby sobie tam w maluchu wałki no. przemieniać, czy cholera no. wie co, jeździć. No to było jednak co innego, było to. No. mam wrażenie jednak troszeczkę bardziej, i troszeczkę więcej walki, troszeczkę więcej się działo na tym to, że tak jak już wspomniałem, jak popadało, to w ogóle... Goals, idziemy tam na trybunę zobaczyć? Ee, czy nie chcesz jeszcze? Zobaczmy jeszcze tu, bo tam no. się mało dzieje, nie? Aha. bo tam jest tylko zakręt jeden, tak? Mm. oni wychodzą z tego zakrętu, uh -huh. tu pamiętam, nie wiem czy pamiętasz uh -huh. też, już wspomniany świętej pamięci wuja tym razem w, w w Mietek z Katowic. Kiedyś był taki wyścig właśnie dla, dla takich członków różnych, że tak powiem mm. brzydko i pamiętam, że no, oczywiście mu kibicowaliśmy, on jechał wtedy golfem dwójką diesel. Tak, białym. Czyli białym, czyli musiał mieć pewnie koni tam podejrzewam pod 60. Objeżdżali go niemiłosiernie wszyscy, my staliśmy, mieliśmy nadzieję, że jakiś cud mm. się zdarzy, że on nagle zacznie jechać. No byłem, pamiętam, trochę zawiedziony, ale niemniej jednak no też pamiętam właśnie, że wujek jeździł i właśnie Yadam. pamiętam z tego miejsca, no. gdzie teraz mamy iść, stamtąd obserwowałem no. ten wyścig. Mm. Co-podcast nie tylko dla Orals. No tu dwójka jest. Dwojka, no? No. Mój jest dalej trzeci i raczej no. wyżej nie będzie. Jedyne no. co to się tutaj musi bronić. No, ale tu się na ostro. Ale wystartowali, wy tak samo mniej więcej, nie? No. Na szóstym miejscu jest mój faworyt, czyli pani. Numer, numer 55, na siódmym, przepraszam. To taki ładny ma nawet auto. No. A tu jedzie pan bez derżaka, proszę bardzo. Tak. O, twoja bejka jechała, zobacz, tam. Aha. Widzę, widzę, widzę. W klasie, która jechała przed Klikiją, była tak zwana klasa Open. Jechało wszystko do do dwóch pojemności. Mówisz, że ponad? Chyba Zajem, było. Ponad. Trzeba by zobaczyć naszą, naszą rozpiskę. Jechała stara BMK 7 CSI. Nie 7, to... 6, panie szan, no, 620, no, 628, tam, 628, no, no zależy CSI, od silnika, no. ale 6 no. stara, no przecież piękny no. samochód klasyczny. No. No. Możemy iść tam, zobacz, bo tu nie ma barierki, tam gdzie pan. Chodź, trochę, pójdźmy trochę zobaczyć. Peneczki, poczekaj sekundę, tylko no. żeby ten pan nas no. miał, Więc postójmy tutaj no. sobie e, elegancko. Mm -hmm. Jeszcze parę okrążeń jest. To chodźmy tam. Dzisiaj podcast Storu Poznań, dzisiaj wspomnienia, dzisiaj stare, dobre dzieje, czyli z moim kuzynem, który również jest, był pasjonatem samochodziarstwa, jak to prawie każdy chłopak. I ten ciągle jest, tak jak ja. Tu jesteśmy, że tak powiem, w danger zone, bo tutaj jesteśmy na, na wylocie z zakrętu i tutaj nas mogą łatwo samochody, ten Tegas, ale mamy idealny widok. Tutaj, tutaj nigdy nie staliśmy, nie? Nie, nie, nie. Tam samemu też się odkrywa Tak. Na nowe miejsca na torze dobrze, nowe miejsca na torze, na torze Poznań przez te 35 lat jak tor Poznań istnieje w zasadzie niewiele się zmieniło, niestety niestety, giełda, która jest tutaj poznańska jedna z prężnych obok, samochodowa sprzedają to, co zdążą Ci ukraść z swojego samochodu, to jest tak większość albo rozbite fury no niestety nie ma dobrego ojojoj, oj, oj, tam się dzieje Ta dwójka. Zobacz, łychnęli swojego. Nie, to nie łychnęli. No, pod no. no. Dał się. Ale on jest na piątym miejscu. No, a był na, no ale był na trzecim. No, obłędek, no. A ta twoja, nie wiem, czy nie wyprzedziła tego 55, czy nie wyprzedził no, tego chyba tak, No, chyba tak, no. Babeczka, no. Babeczka idzie ostro. Yy, oj, ten tutaj bez drżaka z przodu, ale idzie dobrze. Jeszcze jeden jedzie No, no. No z tyłu ma ten hamulec, który go hamuje ma pół rzaka urwane, które, który działa jak spadochron i wracam do toru Poznań infrastruktura no niestety no jest lepsza niż te 20 lat temu ale niewiele 2 niewiele, no... trybuny na łączną pojemność 150 osób postawili. no właśnie, no coś w tym stylu tor jest fajny, bo tor jest taki lesisty tor jest, nie jest taki placek jest taki troszeczkę w kształcie litery B ale, ale jest bardzo fajny, szybki i... Są miejsca do wyprzedzania, przynajmniej w tych klasach, które tak, tutaj jeżdżą. Tak, jest jakby jak się wystartuje, to jest taki lekki, le, lekka agrawka, ale, Baba ale, ale dość szybka. Babajaga to jest. Babajaga, ale dość szybka, że nie ma, jakby, nie ma jakby problemu z tym, że samochody się zderzają. Samochody się zderzają dopiero właśnie na tym zakręcie, na którym my zazwyczaj Tak, na takim czyli... wewnętrznym brzuszku B. Tak, wewnątrz tak. B2 zakręty. No. Zawsze mi ojciec też powiat, powtarzał, że najlepszy jest ten, kto tutaj w ten zakręt wejdzie bez hamowania, z samym tylko odjęciem gazu, coś tam nie wiem, do końca miał rację. Mm. Zapamiętałem to sobie na zawsze i teraz zawsze patrzę, czy hamują, czy nie hamują przed mm. tym zakrętem. No niektórzy mm. hamują, niektórzy nie. Mm. Aczkolwiek w wskazuje, że czasem trzeba no. hamować. No. no i infrastruktura Toru Poznań niestety... No nie Tam jest najlepsza. Robiło? Pokaż. Zobacz to. to. Dobre, już mam, już mam. No. A teraz jest twoja ostatnia zobacz, no. No. no, Tam się tną. Siódme, ósme i dziewiąte miejsce. Co okrążenie zmienia się układ? Tutaj też no. No, no. Zobacz, zobacz. Po komu tak to wygląda? Gdzie? Tu samotnik to jest. No teraz ten się, jest. Tną. Zaraz się tną, teraz się to szkoda, że nie ma, kurde, 50 samochodów tak, na przykład, tylko jest, kurde, tak, teraz jedzie już 12, 13, bo się trochę porozwalało po drodze. Tak jest i nie ma walki. Jest walka no. może w dwóch miejscach, o jakieś tam dwie pozycje, tak by tej no. walki było więcej. No niestety. Infrastruktura z toru Poznań, no niestety nie jest najlepsza. Jakby to, co zbudowali te 30 lat temu, to wciąż jest. Troszeczkę tutaj jakby... Y tor się podzielił na dwie części, bo jest też tor kartingowy, w którym jakby jest taki padok, czyli tam, gdzie wszyscy jakby obozują, a tam przy starcie bardziej są takie yy, boksy. boksy, boksy, boksy. No dla ale tych dla tych większych, dla tych lepszych, ale no szkoda patrzeć troszeczkę, że tor w, Poz w Poznaniu no, nie jest najlepszy, bo Bratysława jest bardzo super, Hurga, Hungaroring. Hungaroring jest też przecież. No wiadomo, tam Formuła 1, no to wszystko musi być super, nie? ale, ale no tutaj... Jest dużo torów, każdy nasz sąsiad pewnie no. gdzieś tam Czechy, Słowacja, no. to Węgry to nie sąsiad, ale każdy gdzieś tam ten Tor ma i no. faktycznie szkoda, że, że Tor, który tyle, tyle no. czasu tutaj jest, nic się na nim jakby nie zmienia, nic się nie zmienia na lepsze, ale nie się dzieje się dużo nowych formuł. No tak, ale dzieje to się dużo, no. gdzieś tam to są no. jakieś utracone. utracone no. No, samolot startuje. Zrób tak jak furia do mi samolot. No, nie, nie nie, nie, nie, nie, na radę. Za nisko. Samolot startuje. Um, to, na to, że się mimo wszystko dzieje dużo, bo tutaj Niemcy często wynajmują tory na, na ćwiczenia, na różne, na różne, na różne tak, zawody. No, Ci się tną. Znowu. Zobacz, zobacz. Zoba. Tak to wygląda. Kurczę, chciałbym być jakimś kierowcą samochodowym, ale a ten tak no, ten No, to już jest dubel, czy nie? nie? Nie, nie, nie, to jest chyba... Nie, myślałem, że to jest ten, co no. był rozwalony. nie. No. Nie, myślałem, że to jest wiesz, ten, co już jest no. z zderzakiem, on no. dopiero gdzieś tam na końcu, no. myślałem, że ktoś dogonił. No ładnie, ładnie no. się tną, O, to jest, widzisz, no. trochę dogania. Ładnie się tną, w które to miejsce się tną? O Miejsce, raz, dwa, a pierwsze, drugie i od miejsce, trzecie, czwarte, piąte mhm. jest kolejna, trójka. I, I później, jeszcze tam, gdzie ta Kolejna trójka, no. Mm. no. Faktycznie, mm. coś się dzieje, aczkolwiek no. nie widzimy tych przetasowań. Ono. nas nas przejeżdżają, jednak, jednak yy, nie zmieniając pozycji. Mm. To co, idziemy tam, czy nie? Możemy iść tam, możemy iść tam, i ten, i, i tak to wygląda. Co jeszcze chciałem powiedzieć, nie wiem, czy pamiętasz na samym początku, jak jeździły takie tak zwane cygara, te wszystkie, wiesz, typu Formuła 1, takie fury. No dzisiaj taką widzieliśmy jedną. No, tak, jest, jest taka klasa nowa, jest taka klasa nowa, to się wyścisk. nazywa to się nazywa, to się nazywa, nie pamiętam jak, ale Jaka? ale no, radikal, radikal R. Czyli zupełnie są? zupełnie równe samochody o równych parametrach bardzo bardzo bardzo lekkie. No takie w kształcie powiedzmy, bolidu bolidu, takie Lema Le bardziej Man, no. niż niż Formuły 1. Przypominamy, że lemao już niedługo. A to ja niestety nie jestem fanem, nie oglądam, tak. ale to Dawidzinski wie więcej. Tak? Chciałem powiedzieć, że co? Że tutaj były, pokazało tylko trzy kółka przejechały, bardzo ładnie wyglądały, ładnie hałasowały, szybko jechały, mimo że na wyścigi z tego co słyszeliśmy mają mieć pojemność o 100 cm większą, ale 50 koni więcej, czyli 260 koni. Przy aucie, które waży pewnie 600-700 kg, to jest naprawdę bardzo, bardzo bardzo fajne mogą to być mm. osiągi. Mają być niedrogie, chociaż no nie wiadomo jak to będzie. Ale wyglądają. Na zdjęciach zapraszamy no na Flickr tam wszystko jest, jest. Już koniec, koniec ale, pierwszego ale jest, wyścigu. Którzy to są? A, to jest ten no, no, no pierwszy, no. Czyli mój był tutaj, widzę no. czwarty, tak? Chyba. No. Ciekawe, co oni teraz, czy oni teraz jadą od, od razu na start i od razu się ścigają? Może czy, czy, czy no, idą na siku i w siku do, no. dopompować koła, no. dalać paliwa. I... No. Tak koniec końców patrzysz na to wszystko to jest to jakiś tam profesjonalizm jak patrzyliśmy na te ferrarki, na te wszystkie salemy lotusy co stoją to wszystko to profesjonalnie wygląda ale wiadomo, że to wszystko kosztuje pewnie nie ma, nie ma kurcze no niestety to muszą być sposoby nie ma muszą łatwo służyć, z możli. tym no. bo bardzo, bardzo dużo pieniędzy trzeba. bardzo dużo, dużo pieniędzy na to. Wiemy, że musi to kosztować dużo no. skoro takiej kiji która miała być przystępnym Miała być motorem być, wyścigów. No. Tak, motorem wyścigów. No, no. Pewnie więcej ski pikanto, Picanto, która kosztuje 10 tysięcy mniej. Ale tam to raczej wolno jeżdżą. To Bo... takie nasze były maluchy. No, tak. pikanto. Dobrze, idziemy gdzieś indziej. Połączymy się jeszcze raz w ostatnim wejściu i żegnamy z toru Poznań. Wrócimy jeszcze na chwilę. To radio, przepraszam, to podcast, nie tylko dla orów. Więc abyśmy kierowcy oszczędzali, jako to mogli najwyżej założyć tutaj dwie nowe robota mało używane. A i teraz trzeba będzie też bardzo rozsądnie jechać, wytrzymać się na tym na asfalcie. Wczoraj, kiedy padało, kilku kierowców pojechało na skitach i o dziwo miało czasy na mokrej, no, co prawda nieulebnym deszczom zmoczonej nawierzchni, bardzo zbliżone, a nawet, a nawet niektórzy mieli lepsze na mokrym niż na suchym. No, oczywiście auta były też, no już poprawione, już wywiały ustawienia, ale to też daje, daje do myślenia. No, ale bycie, ja karacz, nie wiem, tak? czy będzie karać, nie będzie tutaj zaatakował troszkę bezmycznie myślę, no starał się wybronić w tej sytuacji, uciekł właściwie poza dom, no ale tylko to przyjął. witamy, kończymy już dzisiejszy podcast. Jesteśmy teraz puchar z Kody Oktawi, całkiem nawet nieźle wyglądają. Naprawdę. Właśnie zjeżdża tutaj no, pan Tomasz Kuczera. Tomasz Kucera. Zakładam, że Jesteśmy Tomasz Jesteśmy koło Martina Vancata. Jestem Milan, ciekaw... panie Milan, ma w Milan. Aha, Milan, no tak. Milan. Ych, y, powiem Wam, że tych skut jest tutaj nielicho, dużo i Czesi zamiast przyjeżdżać sobie do Brna, to przyjeżdżają sobie też tutaj. No i jeżdżą w koło tutaj na poznańskim torze. Teraz jeżdżą ładnie, ładnie wyglądają. Jeżdżą, ładnie jeżdżą, ładne fury. Czesi, mam wrażenie, mają więcej kasy niż nasi. No i te fury wyglądają ładniej wiadomo, tor w Brnie no to jest w ogóle rewelacja. Kiedyś byliśmy i, i no nie umywa się w ogóle do poznańskiego. Znaczy jest może mniej spektakularny, jeśli chodzi o, o, o kształt toru, ale zaplecze toru jest zdecydowanie, zdecydowanie fajniejsze. No ale chłopaki jeżdżą sami. Chłopaki jeżdżą sami, jak to na wyścigach. Ale, Radek, chciałbym ci się spytać, czy znasz Pana Kubę Gerbera? Znam Pana Kubę Gerbera i okay. Kuba Gerber. E, ja nie wiem, czy to można mówić, czy Kuba by tego nie odsłuchał. Delikatnie rzecz biorąc, no nie zawsze cieszył się szacunkiem ludzi, z którymi przebywał. A tu nagle rok temu, pół roku temu usłyszałem, a tu Pan Leszek Kuzaj. Właśnie przeszedł nasz Pan Leszek Kuzaj, legenda no, z kolei polskich no. rajdów. No, o. E, Właśnie, pan Leszek Kuzaj, właśnie. Pan Leszek Kuzaj, również legenda no, polskich rajdów, no. a do tej legendy niedługo być może przejdzie Kuba Gerber, który... Z się jest? wychowywałeś w sumie ty, tak. a mnie i ja, ale też go znam dobrze. Ale z bloku, jak wychodziłem u siebie... Na... Oj, odpaliła tutaj jedna skrót. Pan Milan. Pan Milan odpalił, a wracając do Kuby Gerbera, no wychodząc u siebie na balkon w naszym szeregowcu na Piątkowie, widziałem balkon, w którym to Kuba Gerber mieszkał. No i tak jak mówiłem, różnie było wow z tym, prawda, z traktowaniem jego osoby, a tu się dowiedziałem, że to etatowy pilot naszej y, samochodowej tutaj gwiazdy, gwiazdy Roberta Kubicy mm. w momencie, w którym Robert Kubica stotuje w rajdach, no byłem mm. niesamowicie zaskoczony mm. okazało się, że Kuba Gerberto nie z przypadku jest pilotem rajdowym, jeździł 3 lata chyba z Kajetanem Kajetanowiczem, bardzo dobrym również polskim kierowcą rajdowym, szyję, dobrym jak na polskie warunki no byłem niesamowicie zaskoczony i bardzo się cieszę w sumie, bo no, jakąś tam Właśnie. jednak karierę zrobił, gdzieś się odnotował bardzo fajnie, naprawdę. Na, na wakacje tam jeździliśmy raz, drugi, trzeci razem. Tak, tak, Wojtas, tak. Wojtas z... Jak miał na imię ojciec? Jak Adam. Ma... Adam, Adam? No, Adam Gerber. Wojtas z Gerberem się bardzo dobrze kupowali. Tak. No i jeździliśmy gdzieś tam rodzinnie za starych, dobrych lat 80. na wakacje. Do Jugosławii były Do Jugosławii. No właśnie, była Jugosławia. Wtedy, no, w cztery pięć samochodów wielka poznańska rodzina. Wszyscy jeździliśmy. Jedna A tutaj, wielka rodzina, przyczepy. No, przyczepy. A tutaj, proszę bardzo, nasz sąsiad Kuba Gerber... Tak się wyrobił. Różnie toszą się losy, no ale faktycznie no jakoś tam zrobił karierę, także ja mu bardzo, bardzo I cieszymy serdecznie się, gratuluję. Cieszymy. cieszymy się za niego. Kwalifikacje definicji do godziny, potrwają one do, proszę Państwa, godziny do godziny 16.00. Do godziny 16.00. Natomiast od godziny 16.10 do 16.40. Tak. E, już go zagajliśmy, ale chwilowo nie mam czasu. Ma, z nami, się... ma z nami porozmawiać, tak. Pytamy go o Kubę no. Gerbera tak. i spytamy go o to, co, robił, co robi Leszek Kuzaj na wyścigach samochodowych, tak. a nie na wyścigach rajdowych. Na rajdach. Pytanie, co Pan robi na wyścigach, a nie na rajdach? Jestem menadżerem e, zespołu mojej kobiety, która startuje tutaj. E, a po prostu przyglądam się, bo myślę, że w tym roku pewnie gdzieś na którymś torze wystąpię. Bardzo mi ciągnie do, do płaskich powierzchni i w miarę prostych, e, e, do, do wyścigów myślę, że tutaj precyzji na asfalcie, która jest tak bardzo potrzebna i która może być wykorzystywana na rajdach samochodowych. tego co wiem, tak doskonały jak Sebastian Leb też startuje regularnie w wyścigach tak. i jak widać się na mnie, tak. to pomaga. Ja przed chwilą rozmawiałem tutaj z jednym z gościem a propos, nie wiem czy pan pamięta takiego człowieka Kube Gerbera, on jest pilotem Roberta Kubicy to jest mój kolega, z którym się wychowywałem w zasadzie w Poznaniu tutaj eee, taka dygresja chciałbym się zapytać jakie plany na, na ten rok startuje pan gdzieś? Eee, cały sezon Mistrzostw Polski w tej chwili jesteśmy na drugim miejscu za tydzień mamy największy rajd najbardziej znany w Polsce, czyli rajd polskim i eliminacji mistrzostw Europy i również rajdowych mistrzów w Polski. Dziękuję bardzo. Dzięk, powodzenia. Taka alfa szaleje, ta nie wiem, czy nam się nagrało wszystko a propos Kuby Gerbera, ale chcielibyśmy, chcielibyśmy przypomnieć, że Radka, bardzo dobry kolega, sąsiad, no i mój też w sumie dobry kolega, ale trochę był młodszy ode mnie, ale mimo wszystko. Yy, I zawsze i, podrywał siostrę moją i, yy, i, i siostry siostrę, moją. I siostrę tak, obecnego tutaj, drugiego kuzyna. Yy, no i co z tym Kubą? No, skoro nie wiem, czy się nagrało, to zacznijmy od początku, że Kuba, Gerber... Taki w, w swoich młodzieńczych latach dość specyficzny człowiek O specyficznym powiedzmy, stylu bycia, taki troszeczkę może przemądrzały No i powiem szczerze, nie, nie zawsze lubiany, nie zawsze... Momencik, momencik... Nie, nie ile Alfa miała? Nie wiemy, dopiero będę mierzył teraz. Aha, bo mierzymy też czasem, my tutaj pracujemy, Porównę, ciężko. Tak, porównujemy czasy, najlepiej na razie wyglądali Czesi w swojej jakiejś takiej formule dziwnej, nie wiemy jakiej. to była Formuła Stark. Formuła Stark, ja, minuta 31, Oktawie no. jeżdżą w okolicy minuty 51, zaraz zobaczymy ile jeżdżą nasze auta w klasie Endurance do 2000, Alfa Romeo 156. Wracając do Kuby Gerbera, no i tak sucho zaginął, potem wiadomo, losy się rozeszły, jak to, jak to bardzo często bywa. Każdy robi coś innego i jakiś czas temu ten Kuba taki niedoceniamy. Na początku roku się dowiedzieliśmy. Tak, na początku roku przy okazji rajdu Monte Carlo, jak wiemy Robert Kubica, nasza gwiazda wyścigów Formuły 1, czasami dla fanów startuje sobie właśnie w wyścigach, w barwach Renault. W, raj, w rajdach że tak powiem, samochodowych no i dowiedzieliśmy się, że Jakub Gerber jest jego etatowym pilot, pilotem hmm. rajdowym. z czego jak już mówiliśmy przy poprzednim wejściu, które się nie nagrało że szanujemy go za to i bardzo się w sobie z nim cieszymy, bo chłopak do czegoś tam doszedł, trochę liznął wielkiego świata chyba takiego dosyć pasjonującego fajnego mówili, no, że jeździł wcześniej jako pilot y jeździł pilot bodajże, Kajetana Kajetanowisza nie jestem pewien, przez 3 lata zdobył z nim Jakieś tam tytuły, to była NK w Mitsubishi serze. nie wiem dokładnie czy oni zdobyli tytuły, chyba zdobyli jakieś. Rozeszli, z tego co wiem, oj, tutaj tak, to jest to co mówiłem, najgłośniejszy, najwolniejszy. Eee, eee, na roz... też tak było 20 lat temu. Tak, dokładnie na no Ekstrabantami. No i, no i ten oto Kuba, on właśnie leci przerobiona Skoda Octavia. Tak jakby, Roz... jakby dachowała trochę, nie? Taka tak, niska. Tak wygląda, jak była trochę przybita. W każdym razie rozeszli się z Kajetanem, Kajetanowiczem, chyba w nie okolicznościach. Z jakimś tam drobnym konfliktem. Mamy czas Alfa Romeo, minuta 43, czyli tak no, pośrednio. No. Lepiej niż zgodę Octawie gorzej troszeczkę niż Formuły. Nie wiemy ile lata Kia, Lotus, Cup, ale podejrzewam, że w granicach dwóch minut pewnie. Bo to jednak to No i cała historia, także gratulujemy Kubie. Pewnie nie będzie tego słuchał, aczkolwiek jeśli by słuchał, no to... Jak, jak, jak będzie sławnym pilotem, to my go znamy. Osobiście tak, my go znamy, bardzo, bardzo dobrze go znamy. Jeżeli bym mu się przypomniał, to podejrzewam, że mógłbym nie pamiętać. No. tak. No nie, ja pewnie pamiętam. też. Pewnie ciebie też. Dobra. I taki mamy słynnych znajomych. Razem z nim do Jugosławii, do Chorwacji jeździliśmy. Do Jugosławii wtedy. Tak, to Jugosławia, były stare czasy. No. E, Istria, tak. Pula, jakieś tam no, takie. Tam nasze, pięć, jak, jak rumuńska wielka rodzina, pięć no. przyczep po środku wielki no, tak. plac zabaw. Wieczorem, co to już widziałem tylko na kasetach VHS z kamer Wieczorem nasi rodzice bawili się 20 lat temu, tak jak my się bawimy teraz Alkohol, przyśpiewki, kiełbaski, żarty Dobrze. Czekamy na rozwój dalej tutaj coraz sytuacji. więcej aut, wyjeżdżam Przecież na czekamy do 17, Endurance. jak pojedzie Endurance? Zobaczymy. Która teraz. jest godzina? Nie wiem, jest godzina 15.46, no to jest się... czasu. No. bo teraz jeździ kwalifikacje Endurance czy tam, nie, to nie jest Endurance, to jest klasyfikacja 2000. Klas... Klasyfikacja jakiejś tam klasy do 2000 za jakieś 20 minut, za 22 minuty dokładnie, 40 sekund, będzie klasa taka jeszcze lepsza, bo powyżej 2000, już takie naprawdę grube samochody. No. Warto, na nie... Warto na nie poczekać, tak, powinny być hierarchii. No zobaczymy. Ja pójdę tymczasem sprawdzić listę startową Właśnie tego powyżej 2000 Zobaczymy jakie ładne auto nam mogą Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witamy, kończymy już dzisiejszy podcast. Jesteśmy teraz puchar z kodą Oktawi, Kury całkiem nawet nieźle wyglądają. Słuchajcie podcastu nie tylko dla Orów. Reklama. Macie przeogromny zaszczyt wysłuchać podcastu Na szagę, który kręcą dla Was Dorota i Bart. To jest teraz do O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy. Tu Gosia z podcastu z Niemiec. Zapraszam was do słuchania mojego ulubionego podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Halo, halo, mega stacja, słucham, halo, halo. Mariola mówi, tak? Ale masz dzisiaj męski głos, Mariolo! A Mariola jest bardzo męska. W tym mieście jest wielu interesujących mężczyzn. W tym mieście jest wiele interesujących kobiet. Ale w tym mieście jest tylko jeden interesujący podgląd, nie tylko dla orłów. Podoba mi się to, co panowie mówią, że się podoba. Mamo, mama dostała renty? Dostałam. Mama mi da y, trochę pieniędzy. Mama wie, jak trudno żyć człowiekowi bez pieniędzy. Ale teraz nie, dziecko. Zostaw portfel z pracowanej mamy.